Rozmowy w deszczu. Słuchajcie programu Rozmowy w deszczu przy mikrofonie Maurycy Hawranek. Jest także ze mną Komzar. Witaj, Komzarze. Witam. Będziemy rozmawiali dzisiaj o jeansach. Jak wiadomo, jeansy są popularnym rodzajem spodni, a może raczej rodzajem tkaniny, z której te ubrania się wykonuje. Jedni jeans uwielbiają, inni nienawidzą. Powiedz mi Komza, że skąd się wzięły jeans? no i dlaczego stały się takie popularne? Co takiego w nich jest? Teraz co jest to prawdopodobnie moda, natomiast one zostały wymyślone przez Levi Straussa i Jacobsona Davisa w 1873 roku jako spodnie robocze. I przez większość swojego, swojej historii takimi właśnie były produkowane z bawełny, więc materiału dostępnego i naturalnego, jednocześnie bardzo mocne. Sam przypomniał sobie jak widziałem reklamę pokazującą konie tam próbują rozciągać się dżinsy i nic. Sznury pękają, ale dżinsy nie. Dokładnie. Jest to po prostu bardzo silny, silne włókno. No, ale chyba już nie dzisiaj. To zależy. To znaczy nadal produkuje się różnej gęstości materiał. Z tego co wiem to te tańsze są po prostu rzadsze ale można kupić e, dżinsy zrobione z nadal gęstego, grubego materiału. On po upraniu troszkę ma, się zachowuje jak blacha. Nie jest naj, najprzyjemniejszy. No jest, to, jest to po prostu silny materiał na odzież roboczą. Zdaje się, że cechą charakterystyczną dżinsów jest tak, że e, sposób e, ich barwienia, to znaczy na kolor khaki. Tak, od początku były barwione na kolor niebieski i... To jest ten uznawany za oryginalny na najpopularniejszy kolor do dnia dzisiejszego. Zawsze się spierały? Tak, zawsze się spierały. Nie, nie są to barwniki jakieś super mocne. Jak wygląda sam etap produkcji tych spodni? Zdaje się, że to jest kwestia, no nie wiem, prawie że na cały świat, międzynarodowa. Tak, w tej chwili zaangażowany jest niemalże cały świat w produkcji tych spodni. Ogólnie można powiedzieć, że zanim spodnie trafią do sklepów europejskich, przebywają drogę około 6000 km, czyli od momentu zebrania bawełny na polach, potem jest proces przędzenia, potem robienia materiału, ten z kolei trafia do, do innych krajów, gdzie, jest, gdzie są szyte spodnie i znowu rozłożone po całym świecie do sklepów. Tutaj właśnie tak naprawdę powinniśmy się przyjrzeć całemu temu etapowi produkcji po kolei, czyli etap po etapie. Czyli pierwszy jest etap zebrania bawełny, tak? Tak, produkcja bawełny. W tej chwili produkuje się to oczywiście na skalę przemysłową, czyli olbrzymie kombajny. W niektórych krajach nadal jeszcze ludzie zbierają bawełnę, ale tak jak w Stanach Zjednoczonych są to po prostu kombajny. Można mieć zastrzeżenia już na etapie produkcji samej bawełny, ponieważ... Jej celem jest produkcja odzieży, tak przemysł włókienniczy, więc nikt za bardzo nie dba o to, jaką chemię się tam stosuje, co w konsekwencji doprowadza do wyjaławiania gleby i zakażenia jej chemicznego, a są to no, olbrzymie plantacje. Złaszcza w krajach trzeciego świata. Też, również w krajach trzeciego świata. Nie? jest produkowana w ten właśnie sposób. Czyli zatruwane są potem wody. To jest pierwszy etap. Czy kolejne etapy produkcji materiału są już bardziej rozsądne? Czy tutaj także etyka kuleje? Moim zdaniem kuleje i to bardzo kuleje, ponieważ kolejny etap jest związany z znowu kalkulacją ekonomiczną, gdzie opłaca się przewieźć tą przędzę do krajów, w których się szyje spodnie, znowu kraje o niskiej Instancji. Czyli co? Koszty transportu są niższe niż gdy wyprodukowali to na miejscu, tak? Tak. Chodzi o to, że sumaryczne koszty transportu są niższe niż zapłacenie pracownikom, e, szwaczkom w, na, docelowo, tam gdzie mają trafić te dżinsy. Chodzi tutaj również troszeczkę o zatrzymanie technologii, czyli nie we wszystkich krajach chcą produkować jeszcze te dżinsy, no po prostu centra, w których szyje się dżinsy i tak wychodzi im średnio taniej, ale jest to taniej z punktu widzenia firmy natomiast wiadomo, że jakby policzyć koszty globalne jakie ponosi ziemia czy też ludzkość są one wyższe, bo trzeba przetransportować te olbrzymie ilości materiału do jednego miejsca i potem z powrotem go rozwieść zużywa się po prostu ropy koniec końców to jest materiał, który po prostu no ubywa go, tak? Jest, jest surowcem kopalnym i jest zużywany tylko i wyłącznie dlatego, że komuś jest tani. ale to jest tani dla jednej osoby, a te koszty są przerzucane na całe społeczeństwo. A co potem? Potem już chyba, znaczy to już zakrawa troszeczkę na śmieszność moim zdaniem, bo przez te lata zaczęto wymyślać nowe rodzaje dzień w sensie wyglądu. Każdy na pewno widział, były tak zwane dekatyzowane kilkanaście lat temu, pozaginane, podziurawione, barwione na różne kolory, ale z, z wzorami. I tutaj moda wymusiła produkcję nowego rodzaju, czyli już nie wystarczy tylko uprząc bawełnę i potem ją zabarwić na kolor niebieski, ale zaczyna się bardzo skomplikowany proces niszczenia tego produktu. Jak to niszczenia? dlaczego? To znaczy, że jeżeli kupuję dżinsy, to one są już zniszczone? Tak. Bardzo duża część dżinsów jest niszczona na etapie produkcji. Na przykład ścierana specjalnymi ścierniwami. A, czyli możliwe, że dlatego jak kupowałem kiedyś dżinsy, bo teraz już nie kupuję, gdyż ten materiał mi się nie podoba, to zawsze one, no nie wiem, dosyć szybko mi się niszczyły. Tak. Wiesz, przecierały się na brzegach i tak dalej. Dla porównania, zwykłe spodnie, które mam ze zwykłego materiału, także z bawełny, ale normalnej, mogę w nich latami chodzić, a jeansy jeden sezon i koniec. Tak, ponieważ to jest robione najczęściej enzymami. To są, no, może nie będę wymieniał tutaj, czytał nazw, bo one niewiele wnoszą, ale to są takie procesy jak odklejanie, ścieranie enzymem celulozy, odbarwianie enzymatyczne, biopolerowanie również enzymami. Kwaśnymi czy też obojętnymi, te procesy po prostu niszczą włókno, tylko dlatego, że komuś podoba się troszeczkę inny kolor. Różnica jest zasadnicza między rzeczą modną, która jest produkowana w niedużych ilościach, tak, gdzieś tam do filmów. Do, do... No, nie jest to w takich ilościach produkowane i to w nie ma takiego globalnego wpływu, natomiast jeansy są produktem który jest w bardzo dużych ilościach produkowany i te procesy powodują, że olbrzymie ilości tych enzymów potem przedostają się do środowiska, nie dosyć, że zmniejsza to trwałość samego produktu, co w konsekwencji zwiększa ilość dżinsów, które należy rocznie wyprodukować. Czyli niejako niszczą dżinsy, a przy okazji one szybciej się niszczą już podczas użytkowania i mogą więcej ich produkować, tak? Prawdopodobnie również o to chodzi, żeby kolejna para została szybciej kupiona. Do tego dochodzą różnego rodzaju zabiegi marketingowe, takie jak moda, gdzie zmienia się ją odpowiednio często i prawdopodobnie dużo nowych jeansów ląduje w śmietniku, bo nie są już modne, a ich wyprodukowanie kosztowało bardzo dużo środowisko. Ilości tych enzymów, które są potem wypłukiwane do środowiska są duże I oczywiście robi się to w krajach. Gdzie... No, gdzie nikt się tymi problemami ekologicznymi nie przejmuje. Dokładnie tak. Czy podobnie jest z produkcją innych rodzajów materiałów? Czy to tylko jeansy są takie charakterystyczne, że skażają środowisko? Oczywiście są materiały, które podobnie się poddaje podobnej obrótce, jednak z tego co wiem, dżinsy są tutaj szczególne. Mało kto niszczyć tkaninę. Jak już jest wyprodukowana, to jest barwiona w sposób specyficzny, natomiast ten proces niszczenia tkaniny chyba jest, na moim zdaniem, taki oryginalny dla samego dżinsu. Te wszystkie procesy niszczenia tkaniny powodują również ogólne przykład, zmechacenie. Tu z pomocą przychodzi kolejny proces chemiczny, gdzie się przy pomocy na celulozy kwaśnej polepsza czystość tej struktury, na zasadzie polerowania chemicznego, Rozpuszcza się po prostu te niteczki malutkie. kanina nabiera fajnego kształtu, no ale bądźmy rozsądni, tak? Została przepłukana czymś, co ogólnie niszczy jej strukturę i pogarsza właściwości wytrzymałościowe. Czy te substancje chemiczne, które znajdują się w jeansach, w jakiś sposób oddziałują na ludzkie zdrowie? Nie, raczej nie. One są potem wypłukiwane. I... Znaczy, Chodzimy o bezpośrednio ze spodni, tak? W tym kierunku raczej nie szedł i tu problemu nie widzę, ponieważ znacznie gorzej moim zdaniem oddziałują potem same proszki, w których się pierze te spodnie. Tutaj niedostateczne wypłukanie powoduje, że na skórze te enzymy rozpuszczające wszelkiego rodzaju tłuszcze <grywania> zaczynają rozpuszczać naszą skórę. Także raczej bym się martwił o proszki, niż o same enzymy na etapie produkcji ale one na pewno zanieczyszczają ten enzymy środowisko, bo są używane na skalę przemysłową bardzo dużo tego. Czy są jakieś organizacje, które protestują przeciwko tym praktykom? Ogólnie organizacje ochrony środowiska. To jest to znany temat, nie, nie jest to tabu. Dobrze, więc co teoretycznie można z tym zrobić? Przecież wiadomo, że ludzie no, potrzebują brań, prawda? Czy... Może nie lepiej byłoby promować jakiś inny rodzaj materiałów, jak na przykład lnu albo konopi, oczywiście nie indyjskiej, tylko tej normalnej. Mhm. Co byś tutaj mógł zaproponować? Myślę, że rozsądek podpowiada tutaj bardzo proste rozwiązanie. To znaczy przede wszystkim warto produkować odzież, takie jak powiedziałeś, z materiałów, które są dostępne w okolicy. Tak? jeżeli. No i przede wszystkim wytrzymały na lata. Tak. Na jeden sezon. Dokładnie. I jak już się zrobi, to wytrzymały na lata. Nie produkować po to, żeby wyrzucić do kosza, bo to kosztowało środowisko wyjałowienie ziemi, tak? często kosztowało zniszczenie iluś hektarów lasu, trzeba było wyciąć Tak, do... no i jeszcze rośnie góra śmieci. Dokładnie, jeszcze rośnie góra śmieci. A do tego, jeżeli bardzo chcemy, czy też akurat ten materiał jest naprawdę lepszy, albo nie jesteśmy w stanie wyprodukować tyle lnu na naszym terenie, to możemy sobie sprowadzić bawełnę, ale wyprodukować całość na miejscu, tak albo na miejscu, gdzie rośnie bawełna i tylko mamy tu do czynienia z jednym transportem, ewentualnie sprowadzić bawełnę, i przy produkcji lokalnej, gdzie zatrudniamy ludzi, co zmniejsza bezrobocie, tak? oszczędzamy na transporcie, oszczędzamy tym i produkujemy to lokalnie, ale produkujemy tkaniny trwałe, takie, które będą zarówno dobrze się nosić, jak i nie zniszczą się za szybko, co zmniejszy ilość ogólnie produkowanych materiałów. No jest to też argument e, przemawiający za e, kupowaniem e, czy innego materiału po droższej cenie, ale za to na lata. Tak. Wyższa jakość za wyższą cenę, na, a przy okazji zmniejszenie bezrobocia. Suma summarum na pewno społeczeństwo wtedy będzie bogatsze. Może mniej bogate będą te firmy, ale społeczeństwo będzie bogatsze, ponieważ zmarnuje mniej zasobów, które posiada. To jest rzecz, jakby oczywista. Tutaj jakby dla mnie tak, jest problem podobny do troszeczkę ostatnich pomysłów z biopaliwami. Używa się właściwie najcenniejszego materiału, znaczy zasobu naturalnego, jaki mamy, jest ziemia do produkcji żywności, a wiemy, że jest nas dużo i, i ta żywność, tej żywności dobrej jakości zaczyna brakować i zamiast dbać o tą ziemię, to my wykorzystujemy ją na produkcję przemysłową, potem wyrzucaną do kosza. Wyjaławiamy ziemię z ceny mikroelementów, których nigdzie, indziej nie znajdziemy. Tego nie można już nadrobić, że tak powiem. Mhm. I będzie problem... Gdzie indziej. Tak od siebie chodzisz w dżinsach? Tak, ale tych nie Ja nie chodzę akurat, bo nie lubię po prostu tego rodzaju materiału, no i też kolor mi nie odpowiada. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać na koniec naszej rozmowy? No mam nadzieję, że z czasem ludzie bardziej rozsądnie będą patrzeć na to, co kupują w sklepie, zwrócą uwagę po prostu na to, czy produkt. Jest lepszy i dla nich, i dla środowiska, a taki wybór na pewno istnieje. Można kupić po prostu jeansy, jak już się podobają takie nieniszczone i to już duży plus. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję również i do usłyszenia. Gościem programu rozmowy w deszczu był Konzar. Prowadzenia realizacja i montaż maurycy Hawranek dla Radia Wolne Media.